Rozdział 18. Jezus ustanawia sakrament chleba i wina pośród nefitów. Nakazuje im modlić się zawsze w Jego imię. Ci, którzy spożywają Jego ciało i krew, nie będąc tego godni, czynią to na swe potępienie. Jezus nadaje uczniom moc nadawania Ducha Świętego. I stało się, że Jezus nakazał swym uczniom, aby przynieśli chleb i wino. I gdy odeszli po chleb i wino, nakazał Rzeszy, aby rozsiedli się na ziemi. I gdy uczniowie powrócili z chlebem i winem, wziął chleb, łamał go i błogosławił I dawał uczniom, nakazując, aby jedli I gdy zjedli i nasycili się, nakazał, aby dali zgromadzonym I gdy ci też zjedli i nasycili się, powiedział uczniom Jeden spośród was zostanie wyznaczony i upoważnie go, aby łamał chleb Błogosławił go i dawał ludziom z mego kościoła Wszystkim, którzy uwierzą i zostaną ochrzczeni w imię Moje. I zawsze będziecie tego przestrzegać, czyniąc, jak Ja to uczyniłem, łamiąc chleb, błogosławiąc go i dając Wam. I będziecie to czynić na pamiątkę Mego ciała, które widzieliście. I będzie to świadectwem dla Ojca, że zawsze Mnie pamiętacie. I jeśli będziecie mnie zawsze pamiętać, będziecie mieli ze sobą mego ducha I stało się, że gdy powiedział te słowa, nakazał swym uczniom, aby wzięli kubek z winem i pili z niego I dali również zgromadzonym, aby także pili I stało się, że gdy się napili, dali zgromadzonym i ci także się napili I gdy uczniowie to uczynili, Jezus powiedział im Błogosławieni jesteście, że to uczyniliście, albowiem jest to wypełnienie moich przykazań i świadectwem dla Ojca, że pragniecie czynić, co wam nakazałem. Będziecie to zawsze czynić dla tych, którzy się nawrócą i zostaną ochrzczeni w imię moje. I będzie to na pamiątkę mojej krwi, którą za was przelałem i świadectwem dla Ojca, że zawsze mnie pamiętacie. I jeśli zawsze będziecie mnie pamiętać, Mój Duch będzie z wami. Oto daję wam przykazanie, abyście to czynili. Jeśli będziecie to zawsze czynić, będziecie błogosławieni, albowiem będziecie zbudowani na mojej opoce. Ale kto z was będzie czynić to inaczej? Nie jest zbudowany na mojej opoce, lecz na piasku. I tacy upadną, gdy spadnie ulewny deszcz. Wyleją rzeki, zerwą się wichry i uderzą na nich I bramy piekielne stoją otworem, by ich przyjąć Błogosławieni jesteście, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, które wam dałem, jak nakazał mi Ojciec Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że potrzebujecie czuwać i modlić się bezustannie Aby diabeł was nie skusił i nie uprowadził w niewolę i jak się z wami modliłem, tak samo będziecie się modlić w moim kościele z moim ludem, tymi, którzy się nawrócą i zostaną ochrzczeni w imię moje. Oto jestem światłem i dałem wam przykład. I stało się, że gdy Jezus powiedział te słowa swoim uczniom, ponownie zwrócił się do Rzeszy i rzekł Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, czuwajcie i nie ustawajcie w modlitwie, aby nie ulec pokusie, gdyż szatan chce was dostać i przesiać jak pszenicę. Dlatego nie ustawajcie, modląc się do Ojca w imię moje i o cokolwiek, co jest właściwe, poprosicie Ojca w imię moje, wierząc, że otrzymacie, zostanie wam dane. Módlcie się z waszymi rodzinami do Ojca Zawsze w imię Moje, aby wasze żony i dzieci były błogosławione Zbierajcie się często i nie zabraniajcie nikomu przyjść na wasze spotkania Ale pozwólcie, aby do was przyszli Nie będziecie ich wypędzać, ale będziecie za nich prosić I jeśli stanie się, że będą przychodzić do was często Będziecie się za nich modlić do Ojca w imię Moje Trzymajcie więc wysoko wasze światło, aby świeciło światu. Oto jestem światłem, które wzniesiecie. Czyńcie, co widzieliście, że czyniłem. Wiecie, że modliłem się do Ojca i wszyscy jesteście tego świadkami. Wiecie, że nie nakazałem nikomu z was odejść, ale raczej nakazałem wam, abyście do mnie przyszli, abyście mnie dotknęli i sami się przekonali. Tak samo postępujcie ze światem I kto postąpi wbrew temu przykazaniu Ulega pokusie Gdy Jezus to powiedział, ponownie spojrzał na uczniów, których wybrał I zwrócił się do nich Oto daję wam jeszcze jedno przykazanie A potem muszę odejść do Ojca Aby wypełnić inne Jego przykazania Przykazuję wam, abyście nie pozwolili gdy będziecie rozdawać sakrament, aby za waszą wiedzą spożywał moje ciało i krew ten, kto nie będzie tego godny. Albowiem kto spożywa moje ciało i pije moją krew, nie będąc tego godny, je i pije ku potępieniu swej duszy. Jeśli więc wiecie, że ktoś jest niegodny spożywania mego ciała i picia mej krwi, zabrońcie mu tego. Ale nie zabraniajcie mu przebywać z wami Lecz nauczajcie go i módlcie się za niego do Ojca w imię moje Jeśli się nawróci i zostanie ochrzczony w imię moje Przyjmiecie go do swoich i dacie mu moje ciało i krew Jeśli jednak nie nawróci się, aby nie prowadził moich ku zagładzie Nie zostanie zaliczony do mego ludu Albowiem znam moje owce i są one zliczone Jednakże nie wypędzajcie takiego człowieka ze swej synagogi czy zgromadzeń i nadal nauczajcie takich, gdyż nie wiecie, czy nie powrócą, nawracając się i nie zwrócą się do mnie całym sercem, a ja ich uzdrowię. I tak dzięki waszemu pośrednictwu otrzymają zbawienie. Zapamiętajcie więc, co wam nakazałem, abyście nie zostali potępieni, albowiem biada temu, kogo ojciec potępia i daję wam te przykazania, wiedząc, że się spieraliście i będziecie błogosławieni, jeśli nie będzie pośród was żadnych sporów. Idę teraz do Ojca i czynię to dla waszego dobra. I gdy Jezus skończył mówić, dotknął ręką uczniów, których wybrał każdego z osobna i mówił do nich, gdy to czynił. A ludzie zgromadzeni wokół nich nie słyszeli Jego słów, dlatego nie dają o tym świadectwa, ale Jego uczniowie świadczą, że dał im moc, by nadawali Ducha Świętego. I wykażę wam później, że to prawda. I gdy Jezus dotknął ich wszystkich, ukazała się chmura i ogarnęła tłum, że nie widzieli Jezusa. I gdy byli tak ogarnięci chmurą, odszedł od nich i wstąpił do nieba i uczniowie Jego widzieli to i świadczą, że wstąpił do nieba.